Ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do Niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów. Pójdźmy i my, abyśmy razem z Nim pomarli. Przyszedł tedy Jezus i znalazł Go już od czterech dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów.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 nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? Bardzo trudno jest wierzyć, kiedy jesteśmy w takim położeniu jak była Marta i Maria. I oczywiście ludzka niewiara ma wiele, wiele wytłumaczeń. Możemy tłumaczyć naszą niewiarę naszą ignorancją, brakiem posiadania właściwych informacji, brakiem faktów, na których moglibyśmy się oprzeć. Możemy tłumaczyć naszą niewiarę tym, że to nam się po prostu nie mieści w głowie. Że to po prostu jest niemożliwe. Tak się nie da. W tej sytuacji nie można już nic zrobić. Możemy tłumaczyć naszą niewiarę Faktem, że to się jeszcze nikomu nie przydarzyło. Przynajmniej my nie wiemy, żeby to się komuś przydarzyło. I skoro nikt inny czegoś takiego nie doświadczył, skoro nikt inny nie przeżył, to z pewnością ja tego nie doświadczę i z pewnością ja tego nie przeżyję. W tej rozmowie Marty z Panem Jezusem z jednej strony widać jej wiarę, Widać jej wiarę w zmartwychwstanie, w dniu zmartwychwstania. Widać jej wiarę w Jezusa i Jego bliskość z Ojcem, który da Mu wszystko, o co On Go poprosi. A jednak ta szczególna sytuacja, ten szczególny problem gdzieś sprawia, że jej wiara się chwieje. Żydzi mieli takie szczególne przekonanie, że czwartego dnia ciało jest w takim Stanie rozkładu, że opuszcza je duch. Oni wierzyli, że do czwartego dnia duch przebywa w ciele człowieka. Takie mieli swoje przekonanie, nie biblijne oczywiście, ale tak, tak rozumieli, że jeszcze przez te kilka dni duch przebywa. I myślę, że mając to przekonanie, one czekały: jeszcze dzisiaj jest szansa, jeszcze dzisiaj jest szansa, jeszcze dzisiaj jest szansa. Aż do czwartego dnia. A Jezus nie przychodził. A Jezus nie odpowiadał. Wydawało się na ich prośbę, żeby przyszedł i pomógł ich bratu, kiedy jeszcze żył, kiedy jeszcze chorował. A oto brat umarł, a Jezusa nadal nie ma. Ale nawet jak umarł, może jeszcze jak przyjdzie pierwszego dnia, jeszcze jest szansa, że się podniesie z kropu O cokolwiek Jezus poprosi. Drugiego, trzeciego, ale oto już czwarty dzień. Już jest za późno. Już nic nie można zrobić. Jego ciało już się rozpada. Gnije, cuchnie. Czy można coś w tej sytuacji zrobić? Czy można coś zaradzić? Może twoje, bracie i siostro, położenie jest takie, że myślisz sobie, to już jest tak, tak daleko zaszło? To już jest tak zgnite? To już jest tak beznadziejne? Z tym się nie da nic zrobić, Już za późno. O, gdyby to jeszcze rok temu... Wtedy jeszcze była szansa. Może dla niektórych z was to było parę lat temu. Wtedy, gdyby Jezus pomógł. Wtedy, gdyby się objawił. Wtedy jeszcze można było coś naprawiać. Ale dzisiaj to już za daleko zaszło. Jezus mówi, jam jest zmartwychwstanie i życie. Jak wiecie, zmartwychwstanie jest czymś, co nie mieści się w ludzkiej głowie. Jakże martwy człowiek może Ponownie wrócić do życia. I wielu ludzi odrzuca Jezusa, odrzuca dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, odrzuca Ewangelię, tą łaskawą, Bożą propozycję do grzesznego człowieka, żeby się z nim pojednać, żeby zmienić jego życie, żeby dać mu dobrą nadzieję. Wielu ludzi to wszystko odrzuca, dlatego że nie mieści im się w głowie. Ten fakt, o którym tutaj Jezus mówi, że Jezus jest martwych stanie, My jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. I wiecie, że dzisiejszy świat na swój sposób mówi na ten temat. Będziemy o tym później więcej mówić. Ale dla nas, chociaż go nie widzieliśmy, chociaż cała nasza wiara opiera się na przekazie wiernych świadków, którzy byli uczestnikami Jego zmartwychwstania, Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa jest faktem, którego wiarą się trzymamy. I może Twoja i moja wiara czasami też się chwieje. Może są sytuacje, gdzie tak jak Marta i jak jej siostra Maria powątpiewamy, że zmartwychwstały Chrystus może coś uczynić. I tak jak Jezus zapytał Martę, pytaj nas, czy wierzysz w to? Chciałbym wam przeczytać list, który otrzymaliśmy od jednego z tych więźniów, których odwiedzamy tutaj w areszcie. Jeden z nich jest nawrócony i jest w takim procesie duchowej odnowy, ale widać w nim wiarę w Boga. Widać w nim takie, takie z jednej strony głęboką świadomość swoich win, swoich grzechów, swoich przestępstw, głęboką pokutę. Widać w nim też ufność ku Bogu. Oczywiście ma różne dni, różne chwile, ale ufa Bogu, wierzy w Boga. Natomiast ten drugi, wciąż modlimy się o jego nawrócenie wciąż modlimy się o to, żeby Bóg dotykał jego serca i przywiódł go do upamiętania. Ale to właśnie od niego jest ten list. Chciałem wam go przeczytać. Dlatego, że dla mnie jest on dowodem pracy zmartwychwstałego Chrystusa w życiu tego człowieka. Zaczyna w ten sposób. Pozwólcie, że pewne rzeczy tutaj pominę, z tego listu, bo są one jakoś tam do mnie personalnie skierowane i przeczytam tylko to, co oddaje tutaj Jego, to co w Nim się dzieje. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Są to najmądrzejsze słowa, jakie kiedykolwiek usłyszałem i które będą zawsze moją prośbą do Boga. Na początek pozdrawiam wszystkich zgromadzonych. Pragnę podziękować Wam za wsparcie, przede wszystkim duchowe, bo to jest dla mnie najważniejsze. Proszę Boga, aby dał mi siłę oraz szansę na zmianę. Odkąd spotykam się z pastorem w tutejszym areszcie śledczym, osobą, która pomaga mi to wszystko zrozumieć, mam lepsze samopoczucie. Wierzyłem w Boga od dziecka. Pochodzę z rodziny katolickiej, ale prawdę mówiąc, to o Bogu i Jezusie nie wiedziałem nic. Do Kościoła uczęszczałem, jak byłem dzieckiem. Im bardziej byłem starszy, tym bardziej przestawałem wierzyć w Kościół. Lecz nie w Boga. Boga zawsze miałem w sercu. Lecz nie zwracałem uwagi na innych. Mojżesza, Jezusa i Jego uczniów. Liczył się tylko Bóg. Dopiero później zrozumiałem, kim był naprawdę Jezus. Może gdybym to się dowiedział wcześniej, to moje dotychczasowe życie by się inaczej potoczyło. Ale wiem, że nie wszystko stracone, że Bóg wybaczy mi te złe czyny i nie zostawi mnie. Codziennie proszę Boga o to, aby pomagał mi stać się innym człowiekiem. Jednocześnie dziękuję za każde spotkanie. Dla mnie jest to jeden z wielu dowodów na to, że Jezus żyje. Że dotyka ludzkich serc. Serc ludzi pogrążonych w grzechu. Serc ludzi, którzy wiele zła wyrządzili, którzy wiele nabroili w tym życiu. Ale Jezus ma swoje drogi, aby do nich dotrzeć, aby do nich przemówić, aby ich ku sobie pociągnąć. Kochani bracia i siostry. Stańmy przed Nim dzisiaj. Uwielbimy Go, żywego, zmartwychwstałego Pana pośród nas. I módlmy się, aby umocnił naszą wiarę. Prośmy Go, aby kształtował nasze serca, aby były pełne tej ufnej wiary, zaufania, że On może w każdej jednej sytuacji dopomóc nam. Że dla Niego nawet ten, który już leży w grobie od czterech dni i którego ciało jest w rozkładzie. Nie jest to sytuacja nie do rozwiązania, nie jest to sytuacja, w której nie jest w stanie on objawić swojej chwały, czytamy dalej, że przyszła Maria, siostra Marty, jest 33. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Słowo Boże mówi nam, że On jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Czasami może gdzieś sobie płaczesz w ciszy i myślisz, że Twoje cierpienie jest tylko Twoim cierpieniem że to zmaganie, które daje się przerastać Twoje siły. Nikt Ciebie nie rozumie, nikt Ci tak naprawdę nie współczuje. A ten fragment mówi nam o tym, że gdy Jezus patrzy na płaczących, rozrzewnia się w duchu i wzrusza się. Czytamy, że nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, ale mamy miłosiernego arcykapłana. Czy wierzysz w to? Jezus rzekł do nich, gdzie go położyliście? Rzekli do Niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Najkrótszy wiersz w Biblii. Zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten,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 Chce uczynić coś w naszym życiu. Zazwyczaj nie czyni tego bez naszego udziału. I czasami to, czego od nas oczekuje, jest bardzo łatwe, bardzo proste. Tak jak w przypadku rozmnożenia chlebów i ryb. To, czego wymagał wtedy od swoich uczniów, to po prostu, żeby roznosili to ludziom. I to wszystko. Bardzo proste. Czasami wymaga od nas czegoś trudniejszego tak jak w tej sytuacji, oczekiwał od nich odsunięcia tego kamienia. I myślę tutaj o dwóch problemach, które mogły stanowić ciężar tego. Z jednej strony nie wiem, jak wielki był ten kamień, ale jeśli było to kamień, który zasłaniał wejście do pieczary, to wyobrażam sobie, że był to wielki kamień, ciężki kamień. Więc wymagało to pewnego wysiłku fizycznego, aby odsunąć ten kamień. Ale coś było tutaj daleko więcej, szczególnie dla bliskich Łazarza poczuć ten smród gniejącego ciała, zobaczyć jego gniejące zwłoki, pozwolić, by ten ból jego śmierci na nowo przeszył ich serca. I czasami, gdy Jezus prosi nas, czy nakazuje nam, czy wskazuje nam drogę wyjścia z naszego problemu, z naszej sytuacji, czasami oczekuje od nas rzeczy, które będą nas w taki czy w inny sposób bolały, które będą od nas wymagały czegoś. Czasami jest to, jak mówię, mała rzecz, prosta rzecz, Chodzi tylko, żeby być posłusznymi. Tak jak do tych trendowatych czytaliśmy jakiś czas temu. Tak? Powiedział, idźcie i ukażcie się kapłanowi. To nie było zbyt trudne, wydaje mi się, dla nich, by pójść i pokazać się kapłanowi. To wszystko, czego do nich, od nich oczekiwał. A czasami będzie wymagał rzeczy, które, przed którymi będziemy się wzdrygać i będziemy się bronić i nie będziemy chcieli ich uczynić. Ale jeśli ich nie uczynimy, nie będziemy oglądać dzieł bożych. Jakże ważne jest, aby okazać mu posłuszeństwo, nawet jeśli to boli, nawet jeśli jest to trudne, nawet jeśli jest to ciężkie, aby zrobić to, co nam mówi. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo jest już czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czyż Ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz,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 Kochany Panie Jezu, dziękujemy Tobie za tę historię naocznych świadków spisane dla naszego zbudowania, dla ożywienia naszej wiary w Ciebie, który jesteś wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. I tak jak za dni swojego życia na ziemi miałeś moc otwierać oczy ślepym, przywracać słuch głuchym, rozmnażać chleb karmić głodnych, podnosić chromych, a nawet wzbudzać sumarłych, umarłych. Tak jak wzbudziłeś Łazarza, jak wzbudziłeś tą córkę tego namiestnika synagogi, jak wzbudziłeś tego chłopca w Nain. Panie nasz, jak tak powiedziałeś, nikt nie odbiera Tobie życia, ale Ty sam kładziesz swoje życie za owce. Masz moc położyć to życie i masz moc je znowu wziąć. I prawdziwie oddałeś swoje życie za owce, ale po trzech dniach z martwych stałeś. I żyjesz i działasz. I my dzisiaj możemy doświadczyć Twojej łaski, możemy doświadczyć Twojej mocy. I Panie, tu stoimy przed Tobą z różnymi potrzebami. Stoimy przed Tobą w naszej słabości, Naszej niemożności wobec problemów, które nas przerastają. Wielu z nas obciążonych, zmęczonych, tracących powoli nadzieję na jakąś zmianę, na jakąś realną tutaj pomoc Twoją. Wybacz nam naszą niewiarę. Wybacz nam nasze zwątpienie. Wybacz, że bardziej słuchamy naszego umysłu ograniczonego. Bardziej słuchamy ludzi, którzy nie mają wiary niż tego, co mówi nam Twoje Słowo, o Twojej mocy, o Twojej łasce, o Twojej miłości, o twych nieograniczonych możliwościach. Wzmocnij naszą wiarę, prosimy, kochany Panie, abyśmy nie byli niewierni, ale wierzyli. Wielu z nas chciałoby, jak Tomasz, dotknąć Twojego boku, zobaczyć Twoje przewite ręce. Taj, Panie, byśmy byli wśród tych błogosławionych, którzy nie widzieli, a uwierzyli i zachowali wiarę. Prosimy o łaskawe działanie Twojego Ducha pośród nas. Ożyw nas, Panie, Twym ożywczym tchnieniem. Daj nam wiarę, którą będziemy mogli przenosić góry. Umocnij nas, Panie. Prosimy. Niechaj Twoje życie mieszka w nas. Twoja moc objawia się pośród nas. Prosimy. Bracia i siostry, nie robimy tego tutaj zwyczajowo i mamy ku temu powód, aby tego nie robić. Nie chcemy, by nasza wiara polegała na jakichś religijnych gestach i jakimś powielaniu pewnych wzorców, w których czasami ludzie upatrują moc i upatrują jakieś, jakąś cudowność w wykonaniu samego gestu. Ale mam takie pragnienie, aby poprosić tych z Was, którzy... Jesteście dzisiaj obciążeni. Jesteście w sytuacji, tak jak tutaj może Maria i Marta, gdzie wasza wiara się chwieje, gdzie wiecie, że to, co jest w waszym życiu, po prostu przerasta was, obciąża was do tego stopnia, że wierzycie w Boga. To nie to, że nie wierzycie w Niego, ale gdzieś ta to, to, to cała sytuacja sprawia, że potrzebujecie jakiegoś cudu, potrzebujecie jakiejś, jakiejś interwencji Boga w waszym życiu. Chciałbym prosić tych z was, którzy są w takim położeniu i pragniecie, abyśmy tutaj z wami się szczególnie modlili, abyśmy za was wnieśli głos do Boga jako zbór. Proszę, abyście podeszli i wyszli tutaj do przodu, abyśmy mogli wiedzieć, kto jest z taką potrzebą, z takim ciężarem. I Chciałem jako Kościół wołać do Boga w tych potrzebach, z którymi te osoby przechodzą do Niego. Nie musimy to o nich mówić głośno, co to są za potrzeby. Bóg je zna ale chcę, żebyśmy zawołali za tymi osobami. Zapraszam. Jeżeli ktoś taki jest, z takim ciężarem, z taką potrzebą, zapraszam do przodu. Podnieśmy nasz głos do Boga. Kochany nasz Panie, do Ciebie przychodzimy, naszego Zbawiciela, naszego Pana, Tego, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, który może nam pomóc, który może uczynić cud w naszym życiu, cud uzdrowienia rodziny, cud uzdrowienia ciała, cud uzdrowienia duszy, duchowego odrodzenia, duchowego ożywienia, który może dotknąć się naszej sytuacji finansowej, naszej sytuacji w naszych domach, cokolwiek jest tym ciężarem, który przerasta nas, Panie, wobec którego słabniemy i chwiejemy się i boimy się, co będzie dalej. W Tobie nasza nadzieja, w Tobie nasza siła, w Tobie nasza moc. Do Ciebie wołamy, Panie, za tymi wszystkimi osobami, które tu wyszły do Ciebie, nie do nas. My nie możemy im pomóc. Jesteśmy tak samo bezradni, jak oni. Możemy im jedynie współczuć, ale nie możemy im pomóc. Panie, prosimy Ciebie, który obiecałeś być z nami aż do skończenia świata. Pomóż im, pomóż każdemu z nich, Panie. Połóż na nich swoje ręce, objaw swą łaskę, objaw swą moc, prosimy. Dajby nasza wiara w zmartwychwstałego Zbawiciela, nie była jedynie jakimś zestawem religijnych przekonań, ale daj Pani, była doświadczeniem naszego życia. Prosimy, okaż swą łaskę, okaż swą moc, drogi Zbawicielu.